wybiła północ. Rozpoczyna się wtorek 31 marca. Radosław Mróz zaprasza na serwis. Zerwany dach, linie energetyczne i telefoniczne to obraz potaku burzy i wichury na Podkarpaciu. Działacz PZPN konikiem w Irlandii zdaniem policji była próba sprzedawania biletów podczas meczu Polska-Irlandia. Litości nie będzie. Biblioteki ostrzegają przed karami za przetrzymywanie książek. Burza trwała zaledwie kilkanaście minut, ale szkód jest sporo. Prawie czterdzieści razy strażacy interweniowali na Podkarpaciu. Wichura uszkodziła tam piętnaście dachów. Zerwane są także linie telefoniczne i energetyczne, informuje Marcin Betleja ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. W Brzozowie wiatr zdmuchnął ponad tysiąc metrów kwadratowych pokrycia dachowego z hali spółdzielni transportu wiejskiego. Strażacy pomagają tam zabezpieczyć dach. Konstrukcje dachowe zostały uszkodzone także w powiatach krośnieńskim, dębickim i rzeszowskim. W Brzozowie złamane drzewo uszkodziło linię energetyczną, a w Korczynie, niedaleko Krosna, linię telefoniczną. Strażacy usuwali także powalone drzewa i konary z jezdni z posesji. Na szczęście nikt nie został ranny. Sytuacja już się uspokoiła i nie ma nowych zgłoszeń. Kolejni kandydaci zarejestrowani w PKW. Ju, jest już ich ośmioro. Wczoraj oficjalnie zarejestrowani zostali Andrzej Duda z PiSu, Janusz Palikot z Twojego Ruchu oraz Magdalena Ogórek, popierana przez SLD nie ma innej możliwości zarejestrowania niż o sprawdzeniu wszelkich formalnych obowiązków i wymagań i to miało miejsce i tych troje kandydatów zostało właśnie zarejestrowanych. Informował Rafał Szymczek z Państwowej Komisji Wyborczej. Na rejestrację czeka jeszcze trzech kandydatów, którzy złożyli po ponad 100 tysięcy podpisów. Marcin Kowalski z Ruchu Narodowego, Paweł Tanajno z Demokracji Bezpośredniej oraz reżyser Grzegorz Braun. PKW ma na to czas do 20 kwietnia. Działacz PZPN Konikiem, Irlandzkie Media piszą, że policja w Dublinie zatrzymała w niedzielę Kazimierza Grenia za nielegalne sprzedawanie biletów na mecz Irlandia-Polska. Niedziela na wąskiej Lonson Road w okolicach stadionu była tłoczna. Obok szczęśliwców z wejściówkami byli też tacy, którzy trzymali w rękach tabliczki kupie bilety. Po angielsku i po polsku. Był popyt, a jak przekonują policjanci była i podaż. Wszystko dzięki działaczowi Związku Piłki Nożnej z Podkarpacia. Ale do transakcji nie doszło. Doszło za to do zatrzymania. Irish iż pisze, że o wyniku meczu Kazimierz Greń dowiadywać się musiał od strażników ze swojej celi. Media piszą o nocy spędzonej za kratkami. Co na to działacze przekonuje, że wypuszczono go jeszcze przed końcem meczu. No i najważniejsze, nie handlował biletami. Wejściówki z przysługującej mu puli chciał rozdać pośród znajomych mieszkających dziś na emigracji. Tyle, że jak pisze Irish Times, sędzia umorzył sprawę, bo działacz się przyznał, a wcześniej nie był karany. Odkładając postępowanie na półkę, Michael Walsh powiedział wyraźnie, fakty potwierdzają wersję policji. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. Amerykanie dotarli do Pragi. Konwój Wojska USA wraca do Niemiec z ćwiczeń w krajach nadbałtyckich. Ten noc spędza w stolicy Czech. Z Pragi, Paweł Szukała. Amerykanie byli zakwaterowani w koszarach w Libercu, Pardubicach i Wyszkowie. Stamtąd z małymi problemami technicznymi kolumny dotarły do Pragi. Duża część z ponad 500 żołnierzy dostała wolne po to, by w jednym z teatrów wysłuchać specjalnie przygotowanego dla nich koncertu. Od rana do wieczora Czesi będą mogli spotykać się z Amerykanami w praskich koszarach. Odwiedzą ich też premier Bohuslaw Sobotka wraz z ministrem obrony. Konwój złożony z blisko 120 pojazdów opuści Pragę i Czechy 1 kwietnia koło południa i uda się do miejsca stałego zakwaterowania w Niemczech. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukał. Nie oddamy, to zapłacimy. Sypią się kary dla książkowych dłużników. Ponad 40 tysięcy złotych od początku tego roku na karach zarobiła koszalniska Biblioteka Publiczna. Trzeba pamiętać o oddawaniu książek przypomina Andrzej Zimiński, dyrektor biblioteki. Nie ma litości. Jest regulamin. Po 30 dniach jest naliczana kara 20 groszy za jeden dzień, z tym, że nasz system informatyczny wysyła trzy dni przed terminem przypomnienie, że książkę należy oddać. Jednocześnie każdy czytelnik wchodzą na konto, przychodzą do biblioteki, od razu wie, czy ma zadłużenie, czy nie ma. Czy nie ma żadnego zaskoczenia, że ja nie wiedziałem, że książka ma? W ubiegłym roku sprawy 35 książkowych dłużników Koszalińska Biblioteka oddała do sądu i wygrała. Wszyscy musieli zapłacić za przetrzymywanie książek. To był serwis trójki. Dziś w ciągu dnia od 5 do 11 stopni. Niestety czeka nas pogorszenie pogody z zachodu na wschód. Będą przemieszczać się opady deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzące w deszcz. Po południu i wieczorem na zachodzie kraju możliwe są lokalne burze, a towarzyszyć im będzie silny wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Sześć minut po północy to my, czyli HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. witamy Państwa w wydaniu 171. Ja się dzisiaj przygotowałem. Tak, a ja nie i obiecałem sobie, że nie będę komentował i nie eee, sprawdziłem no, linii. Widzisz, widzisz, a to taka bliska linia jest. Nowe Bymowo. Dla mnie daleka. A zatrzymuje się na torwarze. A, na no ja co okay. tutaj obok. Bardzo blisko trójki, 171. A u nas to będzie linia y, prapremier y, i to będzie linia płyt, y, które zburzą twoją koncepcję sprzed kilku tygodni. Znaczy naszą koncepcję, no dobra, niech będzie sprzed kilku tygodni, że, że już y, spora część najważniejszych płyt roku że, same płyty roku. A, tak, taka, tak, tak, tak. To, teraz pytanie. będzie część druga w takim razie. Część się, że tak mniej więcej co miesiąc będą... Tego typu wydania A i tak nie mamy płyty Kendricka Lamara A. Od razu z góry yy, ostrzegam yy, Może Hirek Wrona zagra To jest płyta yy, Może taka trochę poza yy, kluczem Naszym zwykłym, ale Warto, od razu na początek To zaczynamy Na dobry początek Coś nieco bardziej energetycznego Bardzo proszę Jak dorzucić drugiego do składu, to mogłoby być fuckbaton z tego. Tylko musiałoby się zrobić gęście i tak trochę bardziej transowo. A trochę powiedziałem, że będzie energetycznie, no, czyli, było, było, czyli uśmiemy że, dzisiaj. Powiedzmy, że było. East India Youth, czyli William Doyle, brytyjski muzyk, który właśnie, którego nowa płyta w zasadzie to okaże się dopiero za kilka dni. Dużo pre-premier będzie dzisiaj, tak jak obiecywałem. Będzie dużo płyt, które wychodzą tuż po świętach. Będzie kilka takich, które wychodzą w połowie kwietnia i będzie sporo takich, które wyszły wczoraj, bądź też w ostatnich dniach. Bardzo gorący okres na rynku wydawniczym i ta elektroniczna płyta Gdzieś trochę nawiązująca chyba do, do tego, co w, choćby Daniel Łopatin robi w, w Stanach Zjednoczonych, tylko tak po, po bardziej po brytyjsku, po brytyjsku i bardziej może w duchu Briana Ino, nieco delikatniej East Indiejów. I ta, ta płyta należy właśnie do tych nowości. XL Records. A tych nowych płyt dzisiaj rzeczywiście jest sporo. Zachęcamy Państwa do pozostania razem z nami do godziny drugiej. hch.polskieradio.pl to jest adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę pisać. My też spróbujemy korzystać z tego adresu. Oczywiście polecamy nasze strony, gdzie odnajdą Państwo wszelkie informacje na temat tego, co dziś zagramy. hch.wordpress.com tam można szukać playlisty, ona będzie uzupełniana w trakcie audycji Dobrze, to może teraz zrobimy tak Jeśli można, to już poprosimy w początek kolejnego utworu Czy wiedzą państwo, kto może się ukrywać pod tym utworem? To polski zespół i polscy artyści To podwójnie polski zespół Podwójnie i co więcej, podwójnie polski nie, był z, nie sprawdziłem To chyba jest płytka, która już jest albo za chwilę będzie gorąca nowość To jest ta gorąca polska nowość. Dwa plus dwa równa się cztery. To w tym wypadku jest odpowiednia liczba, czyli połączone dwa duety. Po pierwsze Withdraw A z Wrocławia, Piotr Lewandowski i Radek Krzyżanowski. A z drugiej strony Tien Lai, czyli Łukasz Jędrzejczak i Kuba Ziołek. Którzy zremiksowali utwór Reflect grupy Withdraw A i cały zestaw remiksów dwóch kompozycji Withdraw A Jumbo Love i właśnie Reflect ukazał się teraz na takiej epce Jumbo Love, czy ukazuje się raczej rzeczywiście za kilka dni bo to za kilka dni bodaj trafia do sprzedaży. Będzie też fizycznie? Nie, go, nie wiem w każdym razie na pewno w, elektronicznie. elektronicznie. I z takich źródeł my dla państwa przed chwilą zagraliśmy, a oczywiście Jumble Love też jest w, w, w wersjach powiedziałbym bardziej przypominających orkinał. Nawet wersja jest taka dosyć podstawowa. Natomiast teraz mamy płytę dostępną fizycznie. Już od 27 marca, czyli no, kil, kilka dni, od kilku dni, powiedzmy. No, to znaczy, jak pamiętasz, ta płyta jest razem z nami mniej więcej od miesiąca, bo rozmawialiśmy o niej już jakiś czas temu, ale czekaliśmy do premiery. Tak, tak, tak. No, mamy kilka takich płyt, te, które, jeśli chodzi o które nie chcemy wyprzedać przesadnie też, żeby państwo powiedzieć o nich w momencie, kiedy no, można ich po prostu posłuchać w całości. I taką płytą jest album Hanoi Masters War is a wound Peace is a scar, czyli wojna jest raną pokój jest blizną bardzo ładne sformułowanie które opisuje całą ideę płyty która to płyta powstała w Wietnamie, została nagrana dziś przez nierzadko wiekowych muzyków, którzy pamiętali wojnę, czasy wojny wietnamskiej i część z nich to byli weterani, część z nich to byli muzycy, którzy Grafili służyli armii. w Armii, tak, którzy również zagrzewali w jakiś sposób piosenkami swoich kolegów do, do, do walki w czasie wojny w Wietnamie. A ja bym powiedział, że to jest, to jest dokument, to jest dokument takiej zbiorowej pamięci ludzi, którzy przeżyli ten koszmar, a dzisiaj jakby dzielą się z nami swoimi przeżyciami poprzez muzykę i to jest chyba w tym... Yy, najpiękniejsze, bo możemy powiedzieć, że to jest rodzaj nagrań terenowych trochę, bo Ian Brennan, który jest producentem i on jakby złożył cały ten album, pojechał do Hanoi i tam nagrywał yy, tych muzyków wiekowych już, którzy po prostu dzielili się swoimi opowieściami. No, trochę, trochę takie yy, wietnamskie wyszły z tego powiedziałbym bluesy opowiadające o, o przeszłości, o, o wojnie, yy, o ranach, o tragediach. I dlatego nazywałem to takim kolektywnym dokumentem pamięci. To prawda, to jest bardzo surowa płyta. Rzeczywiście na, na, na półkę z nagraniami terenowymi należałoby to postawić. Między innymi dlatego również, że to są różni wykonawcy, bardzo różne konwencje. To nie jest płyta bardzo łatwa do słuchania. W sensie takim, że włożymy do odtwarzacza i od początku do końca Będziemy mieli mniej więcej to samo. Tutaj się pojawiają różne instrumenty, różne techniki, różny poziom, różne emocje z, z całą pewnością również. W większości dość dużo melancholi, dość ponura jest to płyta, Czemu trudno się dziwić. Natomiast y, y, urzekająca, jeśli chodzi o takie drobiazgi różne i miniatury, y, które no, mają zupełnie inne brzmienia niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Nawet, nawet to, do, niż to, do czego Ian Brennan nas przyzwyczaił, y, choćby produkując nagrania Tina UN czy, y, czy innych grup spoza obszaru zachodniego. Tutaj y, wybraliśmy dla państwa dwa takie nagrania wokalno-instrumentalne, w których to słychać. Pierwsze to FAM MONG Hai, czyli Ford FALLEN, a drugie THE WIND BLOWS IT AWAY, czyli Kwok HUNG i to drugie z szczególną uwagę zwraca wykorzystaniem instrumentu, na który również zwrócił uwagę sam Ian Brennan, czyli KNI instrumentu, który jest połączeniem, no właśnie, jak, jakby to nazwać, spójrz, skrzypiec jednostronowych, i w zasadzie dwie struny tutaj są. Jedna struna, na której się gra smyczkiem i drugą strunę trzyma się w ustach i śpiewa mhm. się przez tę strunę. Zaciśnięta między zębami końcówka. I wtedy buzią rezonujemy. jest tak? nieprawdopodobny dźwięk. Coś, co, co brzmi jak partie wokalne przetworzone na komputerze, przetworzone przez jakieś efekty. Podczas gdy oczywiście tutaj nie ma żadnych żadnych dodatkowych, żadnej dodatkowej elektroniki, żeby masters ban e a miniatura The Wind Blows It Away, a wcześniej For The Fallen um, Hanoi Masters, czyli różni muzycy wietnamscy um, nagrywani przez Jana Brennana um, latem 2014 roku. Zatem całkiem świeża inicjatywa i miejmy nadzieję, że będzie miała ciąg dalszy, um, tym bardziej, że tą całością opiekuje się Glitter Beat Records, to jest wytwórnia, która z dużym impetem trzeba przyznać, weszła w prezentowanie zarówno muzyki afrykańskiej, jak i każdej innej egzotycznej muzyki no, mają zresztą duże osiągnięcia wcześniej Glitter House wydawał takie płyty, a teraz Glitter Beat specjalny label tak, chyba przenieśli po prostu całą, do, do całą produkcję związaną z tak zwaną muzyką świata do właśnie do Glitterbitu i tutaj pojawiają się coraz ciekawsze produkcje. Kolejne też się ukazują albo ukazują się za chwilę Baseku kuyaten Ngoniba. To jest także Isambatura To są kolejne nowe wydawnictwa Glitterbitu, które czekają na Prezentacje Dzisiaj pewnie się już nie zmieszczą. Ale za dwa tygodnie Baseku Kujaty na pewno. Kolejna Ej. płyta pojawi się 14, 13 kwietnia, jeśli dobrze patrzę. To jest album zespołu Kalexico. Właściwie moglibyśmy zaczekać, ale... No, ale bardzo lubimy ten zespół. Ważny zespół. Choć mam wrażenie, że też taką, takie... Mm, i szczyt swoich możliwości, przynajmniej według mnie, osiągnął gdzieś w okolicach płyty Fist of Wire. Takiej, gdzie piosenki, tra tradycja południa Stanów Zjednoczonych i Meksyku była dość tak dobrze zbalansowana z pomysłami, nowymi pomysłami realizacy realizacyjnymi. Na tej płycie nowej jest zdecydowanie to wszystko przesunięte w stronę piosenek po prostu krótkie, bardzo melodyjne. Myślę, że z drugiej strony ta płyta oczywiście może zyskać nawet dobre miejsce na listach sprzedaży. Też, też myślę sobie o tym, co powiedziałeś, że pewnie w którymś momencie pojawiło się coraz więcej zespołów, które trochę ten patent Kalexico, Sand, także wczesnych nagrań zespołu Beirut, czyli takiej muzyki pogranicza amerykańsko-meksykańskiego, zaczęły eksploatować. W związku z tym to, co kiedyś było nowością, w pewnym momencie stało się po prostu teraźniejszością I, i Kalexico też zaczęli poszukiwać po prostu sposobu na siebie, wykonując w pewnym momencie, jak pamiętają państwo, po prostu takie zwykłe, alt-rockowe, alternatywne utwory, co było może mniej ciekawsze w kontekście tego, co robili wcześniej. Ale trzeba przyznać, że przynajmniej konsekwentnie przesuwają się na południe. No, na tej tak. nowej płycie mamy takie elementy, mamy, mamy kumbię, y, którą, której zresztą posłuchamy, czyli kumbia to jest taki gatunek, rytm już na południe od Meksyku w zasadzie. Pozdala y, się kumbia meksykańska, ale kumbia to głównie Panama i Kolumbia przede wszystkim. Cumbia de Donde taki utwór wybraliśmy dla państwa z nowej płyty Kalexico, ona się nazywa Edge of the Sun Trasa koncertowa rozpoczyna się europejska zespołu Kalexico 14 kwietnia od Kopenhagi wszystkie większe miasta pojawią się na tej trasie niestety żadne miasto w Polsce, później wracają do Stanów na trasę koncertową od maja do początku czerwca i dalej planów nie ma i w związku z tym nie wiem, czy przyjadą na koncerty na przykład festiwalowe do Europy. Przyjadą na festiwale. Bo to mogli, bo już podali datę kolejną berlińską, no ale w Berlinie mają fantastyczną publiczność. W tym roku dwukrotnie zagrają, 18 mm. kwietnia i 19 listopada. Na pewno warto tę grupę zobaczyć na żywo i myślę, że warto będzie również y, zobaczyć na żywo Steve'a który z no, której przyjedzie na Ten? festiwal. Gentleman będzie u nas. Y, przyjedzie, nie wiem, czy tylko czy przyjedzie z grupą Black Twig Pickers, na pewno z częścią tej grupy, bo stale y, nagrywa z Natanem Bausem, między innymi, y, który gra na perkusji na jego płytach. Y, zdarza się, że bardzo, bardzo też często współpracuje z Mike'iem Gangloffem, z skrzypkiem e, i grającym również na banjo. Tutaj się pojawiają ci obaj panowie i jeszcze Isaac Howell i Sally Ann Morgan. E, to jest razem taki zespół, e, który się nazywa The Black Twig Pickers e, i gra stare utwory e, związane z muzyką folkową, zapalachów, stare melodie. E, można powiedzieć, że to jest taki zespół muzyki dawnej. W pewnym sensie. Bardzo <laughs> dobrze. Jeśli no, chodzi no. o Amerykę, przynajmniej mm. yy, muzyka dawna. Yy, I z tym zespołem yy, Black Twig Pickers y, Steve Gunn nagrał yy, kolejną płytę. Dla odmiany. Pamiętajmy, że jest w zeszłym roku świetna płyta Way Out Weather, a teraz kolejny album yy, z kolegami, który się nazywa Seasonal Hire. Także po, po kolei Kalexiko a później Steve Gunn i Black Twig Pickers. Steve Gunn, tak brzmi ze swoją kompanią z The Black Twig Pickers, e, utwór Dive for the Pearl, z płyty Seasonal, seasonal Hire, a wcześniej cumbia e, w wykonaniu formacji Calexico. Kumbia de Donde. Myślę, że może być spory przebój, szczególnie w Meksyku, e, na południu. Ale to są takie utwory wybrane specjalnie, żeby państwa zachęcić, bo po wysłuchaniu kumbi od razu chce się posłuchać innych kompozycji Kalexico i po wysłuchaniu Steve'a Gana chętnie tak, żebym sięgnął po całość. To, to prawda. To ca, cała płyta Kalexico nie jest taka jak ta kumbia. To od razu sobie powiedzmy. Tam jest dużo kompozycji, które się znacznie lepiej wtopią w dotychczasowy repertuar i dużo kompozycji, które się mogą podobać, ale po prostu lubimy, jak jest różnorodnie w HCH. I ta kumbia akurat tutaj jako taki element różnorodności pasuje. Zresztą miłość, mi, miło się przekonać po raz kolejny, że duże nazwiska nagrywają kolejne płyty i nawet jeśli to nie są płyty, powiedzmy, że naj, najlepsze w ich dyskografii, nie, nie, nie zawsze to przynajmniej próbują. Pan Jacek do nas pisze. I cieszy się z obecności Sufiana Stevensa w dzisiejszej audycji. A jeszcze Stevensa nie zagraliśmy. Aha, widzisz, jakbyś wszedł na hch.wordpress.com Tak ortes. podejrzewam, podejrzewam, podejrzewam. To byś zobaczył okładkę Sufiana Stevensa tam po prostu. To też dały taki bonus dla tych wszystkich, którzy zaglądają do internetu, żeby sprawdzić, co będzie w naszej audycji. No my często nie, nie mówimy na początku, ale później są różne takie... O, proszę, Mażne my tutaj gadu-gadu, a tu kolejny mail przychodzi i to w, w, od wydawnictwa, które właśnie publikuje Jumble Love. Czyli... Znaczy w tym momencie właśnie tak, publikuje, tak? Dokładnie. Klikuję, tak, Enter. tak, Czyli my gramy, a płyta się pojawia i bardzo fajnie czyli było się przedpremierowo się... w takim razie o kilkanaście minut. Sofian Stevens. Płyta nosi tytuł Carrie and Lowell pewnie już wszyscy o niej wiedzą, że wyszła, bo wyszła w zasadzie wychodzi dzisiaj, tak naprawdę. W, chyba w Europie się powinna była ukazać wczoraj. I to jest album szczególny, bo po pierwsze, po dłuższej przerwie, jak na Sufiana Stevensa, to bardzo długiej, pięcioletniej. No, zwłaszcza, że zapowiadał, że będzie kiedyś opisywał muzycznie w, po kolei wszystkie Stany, ale Stanów Zjednoczonych oczywiście, ale czyli takie województwa lokalne, ale zrezygnował chyba z tego. Ambitny chłopak, bardzo. I wraca Sufjan Stevens trochę do, do korzeni. Do swoich piosenek. Ja się bardzo z tego na samym mhm. Tak, bo to jest ten sam Sufjan Stevens, tylko prostszy, trochę bardziej surowy, trochę bardziej nastawiony na emocje momentami. Ta płyta jest bardzo emocjonalna, bo to jest płyta w pewnym sensie, jaką ono gdzieś... W, pewnym, w którymś momencie każdy z songwriterów taką płytę nagrywa, płytę, którą, taką płytę, którą patrzy wstecz, przygląda się samemu sobie, patrzy na swoje dzieciństwo, a co jest zwykle impulsem do czegoś takiego, jest zwykle jakaś choroba, nieszczęście śmierć rodziców bardzo często. Tutaj śmierć matki w tym wypadku. W wypadku I, Sufiana Stevensa. To, to, zanim o, za tym opowiadałeś, to ja bym powiedział, że jest taki jeden artysta, songwriter, który ciągle patrzy wstecz i produkuje cztery płyty rocznie, czyli Bonnie Prince Billy. No tak, to, to on brzmi ciągle jakby się coś niedobrego działo tak, w jego rodzinie. W jego życiu mam wrażenie, że cały czas coś się dzieje. Natomiast miast ja tego Stevena, st, st, Sufiana Stevensa i jego powrotu do korzeni, do tych ballad folkowych, tradycyjnych, do prostszych przekazu. Strasznie się cieszę, bo cały czas mam w głowie jego warszawski koncert sprzed kilku laty, kiedy w, zamienił się w pewnym momencie w Prince'a i zupełnie nie mogłem zrozumieć, dlaczego on chce być kimś innym niż jest naprawdę. To był szczyt odejścia od tej takiej pierwotnej formuły. Teraz mamy zwrot właśnie w kierunku tejże no, bardzo udana płyta Tyle mogę powiedzieć Po kilkakrotnym przesłuchaniu Albumu Carrie and Lowell Kilka świetnych piosenek Znakomita końcówka I przepiękny utwór Ford of July, którego posłuchamy teraz To jest ten taki najbardziej Najbliżej podstawowego Nurtu płyty, czyli poświęcony Matce, właśnie tytułowej Carrie This night when you died my firefly What did you learn from the Tillamook Burn or the 4th of July? We're all gonna die. fading supply Did you get enough love, my little dove Why do you cry And I'm sorry I left But it was for the best Though it never felt right My little Versailles star in the sky. ktoś chciał się tutaj powsłuchiwać w chórki, to może gdzieś usłyszeć na przykład Lore Vers, a jej mąż Tucker Martin jest jednym z producentów tej płyty. Thomas Bartlett, między innymi się tutaj pojawia na fortepianie. Ale ogólnie bardzo ograniczony skład na płycie Carrie and Lowell poświęconej w tytule przynajmniej matce i nieżyjącej już matce i ojczymowi Sofiana Stevensa. Ciekaw jestem, czy Fort of July ma szansę na listy przebojów. Czy to nie jest zbyt smutne? No, możliwości Kolejna jest... piosenka może mieć szansę. A to jest debiutant, który pojawi się i u nas po raz pierwszy. Ale otrzymuje, jak ostatnio poczytałem, świetne recenzje, co mnie właściwie nie dziwi. Po raz pierwszy, gdy przesłuchałem tej płyty, to przesłałem tę płytę, to miałem wrażenie, że y, mamy jakieś nowe wcielenie pola McCartneya, ale później później robi się ciekawie, i cała ta płyta jest rzeczywiście bardzo interesująca pod, pod kątem czysto muzycznym. to Bayas Jesso Jr. To jest ten człowiek, który wydał swój pierwszy album zatytułowany Gun właśnie, właśnie w ostatnich dniach. I bardzo fajne jest gdzieś porównanie w jednej z bardzo dobrych recenzji, że oto wiosną pojawiają się świetne płyty songwriterów i Father John Misty na przykład, który szalenie mi się podoba, to przyznaję, to jest jeden z moich najczęściej słuchanych płyt ulubionych, jest tutaj takim no, powiedziałbym drogowskazem, chociaż to jest inny, inny zupełnie poziom, inny sposób pisania piosenek, bardzo intelektualny. To są opowieści, to są całe historie i jednocześnie sposób aranżacji, powiedziałbym, bardziej wysublimowany. Jesso Junior jest znacznie prostszy w tym, co robi. To czasami jest wyłącznie fortepian, czasami jakieś drobne instrumenty, które mu towarzyszą. To jest prostszy sposób pisania, ale ten ten McCartney, gdzieś tam w tyle głowy gdzieś mi siedzi, ale także i inni autorzy piosenek z lat 60. i to jest płyta absolutnie do odkrywania. Natomiast później, a to jest Kanadyjczyk, młody Kanadyjczyk, który rodził się w 85 roku, zupełnie startuje płyta wytwórni True Panther, natomiast Scott nie Matthew... Nie ostatni dzisiaj Kanadyjczyk, powiedzmy. Tak o, jest, tak nie, za chwilę będzie banda Kanadyjczyków, o, ale oni przyłożą. O, natomiast później Scott Matthews Pamiętam, dyskutowaliśmy tutaj o nim Australijczyk, który od ładnych kilku lat mieszka w Nowym Jorku, ale w Europie, mam wrażenie, najlepszą publiczność ma w Niemczech. Wydaje wytwórnik Glitterhouse Za chwilę rozpoczyna albo nawet teraz rozpoczyna wielką trasę koncertową miesięczną, nie wiem, 15 koncertów w samych Niemczech. No ale jak gra się czasami wyłącznie z gitarą takie smutne piosenki, to myślę, że to jest do dobry rynek. Ale mówiąc już zupełnie serio, Scott Matthew, yy, yy, pamiętasz jego ostatnia płyta, Unlearned, to był taki zestaw y, wielkich przebojów popowych które on zaranżował na fortepian gitarę między innymi tam było I wanna dance with somebody I, właśnie to mnóstwo, grać, i mnóstwo innych utworów dość tak. cukierkowych. nie wszystkie były nie wszystkie dobre nie wszystkie tak, no, i były tak tak jest też na nowej płycie y, this Here defeat y, ale to są takie drobiazgi dwu, trzy minutowe głos gitara y, tutaj y, rożek francuski również się pojawi Palace of Tears, Drobiazgi nie przeszkadza tylko momentami jego maniera, bo zanim zaczyna śpiewać, to bierze oddech i mamy wrażenie, że za chwilę nic już nie będzie, że gdzieś odpłynie, umrze, nie wiem, nie zaśpiewa on, a on po prostu tak przeżywa. No bardzo proszę. Najpierw zupełnie bardzo fajny facet z fortepianem. Proszę zwrócić uwagę na partię fortepianu, a później Scott Matthew. Dzień